Odcinek drugi. Żonka w domu czeka, nie naciągaj mnie. Pozna już z daleka, że urżnąłem się. Kiedyś oczywista, będzie mała, czysta. Dziś kufelek, piwka, stareczy nam. Chodź na piwku naprzeciwku, tam jest mały bar. Popijemy tam z sam na sam. Chodź na piwku naprzeciwku, jest tam jadzia z czarną grzywką. Średnie jasne, niech jad trzasne rozweseli nas. Wódka naród gubi, mały piwku nie. Człowiek piwko lubi. Piwka lubi mnie Chodź na piwku naprzeciwku Z piwka można tyć Cała rozkosz w tym Że coś nie coś zim Ktoś tam marzy radio grać Ja funduję, pan napłaci Chodź na piwku naprzeciwku Chodźmy pić każdy jeden chytrzy spędza wolne dnie Jeden gra na cytrze, drugi w karty rżynie Rudy Józiu stawia, kufyl mnie zabawia Co dzień mnie namawia, właśnie tak No chodź na piwko naprzeciwko, tam jest mały bar Popijemy tam z kumplem sam na sam Choć na piwku bo na Tam jest jadzie, z czarnogrzywko, Średnie jasne, niech ja trzasnę Rozweseli nas Wódka ludzi gubi Małe piwko nie Człowiek piwko lubi Piwko lubi nie. Chodź na piwko, naprzeciwko z piwka można tyć. Cała rozkosz w tym, że coś niecoś zjem Ktoś tam marzy radio graci. Ja funduję pan na płaci. Chodź na piwko, naprzeciwko, chodź my pić. <grym> Państwo, wybaczam, że znowu zacząłem od starej piosenki, ale zaraz odłożę te gitary. Jak Państwo sądzą, czy za... na herbatkę za... sobie za nie. Dziękuję bardzo. Postawił mi Krzysio, nagrywa to wszystko. Więc proszę Państwa, dlatego zacząłem od tej piosenki starej, dlatego ponieważ ona mi pasowała pod to, o czym ten Marsylijczyk mówił. O tych, e, którzy lubią pić Sam kiedyś lubiłem wypić Jak Państwo lubicie Chcecie mieć zawar, To wypicie. ja też tak robię Natomiast ubodła mnie wzmianka o złodziejach Nie znałem jeszcze wtedy Relacji mieszkanki Zamarstynowa o słynnym Włamywaczu lwowskim Który wykradł z NKWD Spis ukrywających się Oficerów polskich Zniszczył, został złapany i rozstrzelany. Marsylijczyka tego poznałem w metro. Gdy zaczął się trzeci rok moich występów w Paryżu, wsiadł do wagonu, zaczął wrzeszczyć od proga. Ludzie, to nie jest do wytrzymania. Jesteście smutni, gorzej, jesteście obojętni. Proszę się natychmiast uśmiechnąć, no i tu bo będę tańczyć. Zagroził i dodał z goryczą, a tańczy okropnie. <głos> Wtedy pomyślałem: Nie, no nie ma cudów, to musi być lwowiak. Tym razem pomyliłem się, ale jeśli chcecie zjeść najlepsze pierogi lwowskie, to tylko na Milwaukee, w Chicago. Tam balak brzmi nie rzadziej niż slang amerykański. Tenże balak usłyszycie i na ilingu w Londynie, i na Rudorzie, w w Paryżu i na Orchard Street w Nowym Jorku, że nie wspomnę już o zelwowionym Tel Awiwie, z którego wróciłem przed tygodniem. Tak, rzeczywiście wróciłem, jak pisałem te książkę. Zapowiadając tam nasz występ w Tel Awiwie mówiłem, że zespół jest rzeczywiście warszawski, a fisz miał tytuł Rewia Warszawska, bo występują sami Warszawiacy no, Kunicka. Warszawianka z Lwowa Ja też, to chyba widać i słychać Przybylska Warszawianka z Międzyrzeca Ofierski Warszawiak z Ostrowa Wielkopolskiego Sęd Warszawiak z Wieliczki A z Warszawiak z... No, <grym> w życiu państwo nie zgadniecie skąd As A sala chórem w tym -wi z Warszawy <grym> Ej Boże mój, niby logiczne Skąd po tym, co stało się w Warszawie W Warszawie mają być warszawiacy Znowu młodzież tego nie zrozumie Gdy wyszedłem z gitarą, ktoś krzyknął To zaśpiewaj pan coś ludzkiego A dużo was tutaj, ojków, spytam Zresztą chwileczkę, zaraz się przekonamy Zaintonowałem <słuch> Bo gdzie ludziom jeszcze tak dobrze jak tu? No i cała sala... Łącznie z kobietami, ryknęła jak jeden mąż. Tylko Pelwowi. A i natychmiast wyparowała ze mnie wieloletnia walka z bolakiem ograniczającym możliwości aktorskie. No, wyobraźcie sobie, państwo, profesora Higgins'a, a grałem te role sto kilkadziesiąt razy, zwracającego się do Lizy, zamiast gdzie moje pantofle, gdzie moje reszty. Przyznaję, <grytanie> Byłem troszkę zdegustowany W czasie oglądania Hamleta Tym, że Adaś Hanuszkiewicz Ostatecznie członek Naszego Kulka Ministrantów u Jezuitów w Lwowie Nie mówi po ludzku Ta być, albo nie być O, to jest pust pytanie No, co by było po ludzku, nie? <śmiech> tak się złożyło Że trzeciego dnia po powrocie z Izraela Otrzymałem z agencji Omnipres Propozycję napisania książki o Lwowie Muszę więc wrócić do Poprawnej polszczyzny A mało było w naszym Nieprawdopodobnym mieście Cech równie irytujących Jak poprawność Biorę do ręki Długopis Kręcę go długo w palcach Odkładam, biorę do ręki gitary, Uderzam w akord, zaczynam nudzić Jak Arab w meczecie Jak Żyd w synagodze Jak Chińczyk w pagodzie Jak w kościele chrześcijanin Swoje kredo i tutaj nie będę już Państwu śpiewał w studio, na gitarze, nie będę grał, tylko proponuję odejść na chwilę od tej konwencji i posłuchać, jak śpiewałem to z Lwowiakami w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie była promocja mojej książki tylko w Lwowie. To było drugiego, szóstego, 90 roku. Jak ktoś nie będzie śpiewać, to znaczy, że ma zwolnienie lekarskie Albo, że ma więcej jak 114 lat Bo Lwowiacy zaczynają się wtedy starzeć Bo gdzie ludziom jeszcze tak dobrze, jak tu no gdzie? No tylko na wrzeszczęś, to dopiero jest gdzie pieśniu ci wudzą i tulą do snu Gdzie? I bogacz, i dziad tam są za Pan Berad I każdy ma uśmiech na twarzy A Pan Tomas ludziucki gród, jak sok, czekolada i co? I mniód, mniód, mniód, mniód, trzeba śpiąć, tak jest. Więc gdybym się jeszcze urodzić miał znów, to gdzie? bo szkoda gadania, bo co chcesz, to mów. Nie ma jak lwu. Niech i nic do gdzie mogę, gdzie chcą Do widnia, Paryża, Londynu A ja się z Lwowa nie ruszym za próg Ta mam cię, to mnie Bóg Bo gdzie ludziom jeszcze Tak dobrze jak tu, gdzie? Gdzie pieśnia cię budzą i tulą do snu, gdzie i boga ci dziad, tam są za Pan Brat i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny tu ma, ludziutki ten gród, jak sok czy i co i mniód, mniód, mniód, miód, więc gdybyś jeszcze urodzić miał znów to dzień. Nie. szkoda gadania, bo co chcesz, to mów nie. I sobie proszę pobić brawo natychmiast. Cholerny świat. <głosy> I potęfun dodawało się, już niestety nie dowiem się dlaczego. Tato wychował mnie nie w poszanowaniu, lecz w kulcie fachowości. A ja, ja siadam sobie do pisania książki do bezczelność. I to książki o lwowie. Jest 6.30 rano, od 41 lat wstaje na, z wyjątkami, o 6.15. Od czasu, gdy przeszło 70-letni wtedy lekarz powiedział do mnie we Wrocławiu w 1947 roku Pani Szpicy medycyna zna tylko jeden pewnik. Ten pewnik brzmi, medycyna nie zna pewników. Przeglądał moje historie, choroby wertował, zdjęcia, diagnozy, pogwizdywał, serko, pomrukiwał, skrobał się w siwy lepce. A, no tak by to i wyglądało, że z chudzeniem, pajdurzie. Zerknął na mnie na dwie kule oparte o krzesło, uchwycił moje spojrzenie, zacytował orzeczenie Komisji Lekarskiej do książki inwalidzkiej. Ruchy lukomocyjne Bez pomocy kul Niemożliwy Nastałem Tia. Nagle jakby ocknął się Ale Taże tyku co powiedziałem Nie? Staruszek wstał, zaczął chodzić po pokoju Przejdziesz do mnie jutro Nie, nie, nie Kładź się teraz na dywanie Na plecy! Ryknął nagle Trzy miesiące i dwa tygodnie uczył mnie starowina świątek, piątek wypracowywania tak zwanego gorsetu mięśniowego, bezpiecznych ruchów, właściwego kichania, racjonalnego oddychania, odchylania się, kładzenia się, podnoszenia się, przewracania się, a przede wszystkim tej przedziwnej gimnastyki na plecach, po której dzień w dzień przez wiele lat wstawałem mokrusieńki, aż do zawalu. Przed trzema laty, Teraz już przed siedmioma laty. Każdego dnia na prosiłem, panie doktorze To tak to, to, to, to nie może, no musi mi pan Powiedzieć, ile to kosztuje No to ja się klupiu czuję no, Wtedy płaciło się za wizytę Z ręki do ręki Ty miej dur nowaty Po miej starej, pani nie zawracaj Ci uroczy <głosy> Obląkani słowotwórcy Lwowscy mianem starej pani Określali no powiedzmy tylek. Nie zawracaj ty ku ten kręgosłup dokładnie do ziemi. Tam mówiłem ci sto razy, po tym będzie, po tym będzie. No po trzech miesiącach i dwóch tygodniach powiedział do mnie jakoś inaczej, jakoś cieplej z trudem. A teraz synek, umiesz już i będziesz tak ćwiczyć sam. Długo, panie doktorze, spojrzał przez okno, złożył pomarszczone usta w ciup, dotknął tym ciupem kończyka nosa. Zapewne miało to być śmieszne, nie był nohalem, a organ powolnienia miał imponujący. Pociągnął jakoś tak, jakoś tak piętrowo na rady. Ja też już dziś czasami tak oddycham. I odrzekł z nieoczekiwanie pogodnym uśmiechem człowieka, który już wie. Czy długo? Nie, niedługo. Do końca życia. Nagle przeszło mu. Usta rozchyliło mu się od ucha do ucha. I stukając rytmicznie palcem wskazującym w moją pierś sylabizował. A jak słowu powiesz o szwajnerach? O pieniądzach polwasku. To ja ci przyfasunię klapacza. Rozumiesz? Wrócił do poprzedniego ton. Ja ci serdecznie proszę. Co by ty nie zapomniał, To takie skrzyżowanie polskiego zapamiętaj. Z ruskim poniał. Nie zaponiał żadnych habaj. roślinność to dobre dla bab. I pedałów. A koniak Se. Westchnął. Teraz koniekt, srali mu chyba dziewiosna. Krótko mówiąc, jeśli spojrzenie jego znów powędrowało za okno, utopiło się w blękicie nad placem grunwalskim, jeśli to coś Tobie pomoże, oddaj to. Oddaj to kiedyś komuś i idź już. Zmęczony jest. I to moi kochani, patrzę przez okno mieszkania w Warszawie, liście brzozy wiatr przesunął na tle nieba, ptak śpiewa, daleko szczeka pies, i to właśnie jest cały lwów. Czternaście lat chodziłem o kulach, trzy razy je rzucałem, Dwa razy szedłem po tych próbach Na długo do szpitala Za trzecim razem Polamałem kule o Patrzę przez okno Ile to już lat minęło? 41 Myślę o panu, panie doktorze Wzdycham piętrowo We Lwowie Mówiło się Daj ci Boże zdrowie A Matka Boska pieniędzy Pieniędzy Już Pan dawno nie potrzebuje na zdrowie Też już za późno Ale jeśli jest Bóg na niebie A wierzę, że jest To kto ma do tego nieba trafić Jak nie to przeszło Siedemdziesięcioletnie wtedy Włoski dziecku Patrzę przez okno w niebo W to niebo i widzę, jak wysoko, ale bardzo wysoko, ogromny, siwy anioł z pachniaczem godnym Sirano de Bergeraca sieje poploch wśród świętych, nieobyczajnym rykiem, bo gdybym się jeszcze urodzić miał znów. A dopkola furkają skrzydelkami pulchne aniołki. Z gzymsów, karmelitów, świętej Elżbiety, świętej Anny, świętej Marii Magdaleny, świętej Teresy, świętej Zofii, świętego Jana, świętego Kazimierza, świętego Leonarda, świętego Lazarza, świętego Krzyża, świętego Antoniego, świętego Marcina, świętego Marka, świętego Mikołaja, świętego Stanisława, świętego Wojciecha, benedyktynek, Bernardynów, Dominikanów, Franciszkanów, Jezuitów, karmelitanek, Clarisek, Reformatorów, Sakreker, Franciszkanek, Kormiański, Ostrobramski, Seminarialnego, Matki Wodzkiej, Śnieżnej Zmartwychwstańki I popiskują Popiskują Mogę dzielu ludziom Jeszcze tak dobrze jak tu Tylko W Lwowi, Gdzie śpiewem się budzą I tulą do snu Tylko w Lwowi. I I ci Dziad tam są Za pan brat I każdy ma uśmiech na twarzy a panny to ma słodziutki tergród Jak sok, kulada i mniód I gdybym się jeszcze urodzić miał znów Tylko wywoli Bo szkoda gadania, bo co chcesz, to mów To nie ma, jak lewo Ach, ojcze mój, który jesteś w niebie zapewne Bowiem byłeś dobry, mądry Sprawiedliwy, wspomina imię Twoje, Felix, co to znaczy szczęśliwy Trzymam w ręku zdjęcie, z którego spoglądasz na mnie, najmłodszego syna Mam teraz o rok więcej niż Ty w chwili, gdy żegnałeś najpiękniejszy ze światów Drugiego takiego przyjaciela w życiu nie miałem i mieć już chyba nie będę Ośmielam się zaprzątać twą uwagę, czytelniku, osobą mojego staruszka, bo mniemam, że może posłużyć za przykład lwowskiego wychowania, opartego właściwie na dekalogu. A mówiąc laicko na zasadach najprostszych – nie krzywdź, wystrzegaj się nienawiści, ufaj każdemu, póki cię nie zawiedzie. Panuj nad namiętnościami i przedmiotami, nie pozwól, by one panowały nad tobą. Kochaj świat i ludzi nie zapominaj, że stosunek ludzi i świata do ciebie jest echem stosunku twojego do świata i ludzi. A przede wszystkim nie kłam, zostaw to tchórzom i szubrawcom. Nie dalej jak wczoraj machałem na rogu nowoursynowskich na taksówkę. Kierowcy dwóch pierwszych pustych potraktowali mnie jak człowiek przesądny traktuje przebiegającego mu drogę czarnego kota. W oczach kierowcy trzeciej, też pustej zauważyłem coś w rodzaju złośliwej satysfakcji, a co te przymus, poczekaj sobie dobrze ci zrobi, a mnie zwisa i powiewa. Pomyślałem, co wam szkodziło, choćby kiwnąć głową że nie możecie się zatrzymać. A teraz teraz myślę, jak postąpiłby w tej sytuacji taksówkarz lwowski. Nawet gdyby miał komplet pasażerów, skrzywiłby się, jakby ko ktoś w kostkę kopnął, zatrzymałby jednak samochód i uderzył w lament. To nie widzisz, pan, że ja zajęty ślipaku jeden stał się, co nie daj Boże, a? I do pasażerów. A jakby mi się troszkę odsunęli, by może człowiek rzeczywiście się śpieszy, abu chory, czy jak, no, no ta siada już pan niech ci nagła krew zalei. Co za kupa nieszczęście, jak big man. Niepisana lwowska dewiza, wynikająca z uwarunkowań i historycznych, i geograficznych, mówiła, pomóż, inaczej i tobie nie pomogą. Dziś stanęła dewiza, śmierć frajerom obok, i pokłada się ze śmiechu. Ludzi życzliwych, prawych, dobrych trzeba sobie wychować. Sami się nie rodzą. Stworzyliśmy podczas wojny i po wojnie system mrugania. Każdy porozumiewawczo mrugał do każdego na zasadzie – pan rozumie się, ja wiem. Za Stalina tylko wariat. Napisałby no, w ankiecie – mam ciotkę w Kanadzie lub pochodzę z rodziny – przedwojennego oficera nie daj Boże jeszcze legionisty na dodatek moja żona jednak mogła przyznać się do ojca przedwojennego oficera zawodowego z Lidy bo choć ze strony polskiej otrzymał virtuti militari to ze strony drugiej otrzymał jako pierwszy Polak tytuł bohatera Związku Radzieckiego pośmiertnie oczywiście pod Leniną gdzie szaleńcza samosiera Polaków Obyła się bez wsparcia artylerii i lotnictwa W początku lat 80. chyba generał Berling powie o nim w wywiadzie telewizyjnym Bronił się tak długo, jak długo było czym Amunicja wyszła, nie było czym strzelać To się zastrzelił Sama żona, znająca ojca tylko z fotografii Znalazła się jako półletnia kontrrewolucjonistka Za Barnaulą razem z babcią i mamą Żoną bohatera Związku Radzieckiego, którego trzyletni pobyt w Związku Radzieckim jest nie do wyświetlenia. Chciałbym, tak jak pamiętam, powtórzyć za ojcem jedną z ostatnich jego wypowiedzi. Przerażająca jest obecna metoda odbierania młodzieży podstaw do mówienia prawdy. Kłam? Jeśli chcesz utrzymać się na powierzchni i nie uchodzić za niedorozwiniętego. W ten sposób z inteligentnego, tu cudzysłów oczywiście, kłamstwa robi się sposób na życie w prl -u. Z tego samego kłamstwa, które w naszym domu rodzinnym, w naszym mieście było blendem niewybaczalnym, wytłumaczalnym jedynie przez tchórzostwo i szubrastwo. A więc proszę nie podnosić głosu na młodzież, nie utyskiwać na jej wychowanie, bo to nasza robota, nasza, inżynierów dusz, budowniczych, nowego porządku, wcielających w życie wytyczne i obcinających ręce sięgające po to, czego obalać siłą nie należy. A choćby tylko milczących, gdy nasz rzecznik, tak, tak, nasz, nasz, bo rząd przecież też jest nasz. A więc gdy nasz rzecznik zachęca młodych inteligentów, którzy nie mają żadnych widoków na przyszłość, aby brali w sklepiki warzywne. I co? I nic. Tysiące rąk, miliony rąk, a serce bije jedno. Tak, dziunek Olearczyk. Może przyjedzie z Tel Avivu odebrać tą tiemy. Byłem u niego właśnie tam niedawno. Chcieliście Polski? No to ją macie Skumbrie w tomacie Pstrąg Niedrukowany Gałczyński zrozpaczony Utopi się w alkoholu Dwudziestodziewięcioletni Tadeusz Borowski Po święcimiu dachał Popełni samobójstwo Napiszą Wypadek I od nowa, od nowa Oczywiście ci sami już nie piękni dwudziestoletni, lecz bogate w doświadczenie pierniki. Zagalopowałem się w czasie. W Lwowie mówiło się wróć do tempo. Przepraszam, cofam się o 63 lata i wracam do ojca i pierwszego jego obrazu w mojej pamięci. To było na lwowskiej Cetnarówce. Zabito i wypatroszono wieprza tusza, wisiała w jakimś pomieszczeniu, chyba w piwnicy. Samego pomieszczenia nie pamiętam. Mam natomiast przed oczyma tę ogromną, rozczapieżoną na hakach tuszę. Uciska mi serce ludowaty ciężar przerażenia czteroletniego brzdąca. Ganiałem tego wieprza żywego, zobaczyłem jego wypatroszone szczątki. Musiałem mieć niezbyt tęgą minę, bo głuche o Boże. Ojca, który stanął w drzwiach, też dokładnie pamiętam. Wziął mnie na ręce, przytulił mocno i szepnął chyba bardziej do siebie niż do mnie. Przepraszam już, to miało zostać narząd tajemnicy. tajemnicą Ach, jak ja kochałem wtedy tajemnic Następne, co pamiętam, zdarzyło się chyba po dwóch latach To atak kamicy Merkowej u ojca Leżał na łóżku, napięty jak luk, męczył się To zaciskał usta w wąską linijkę, to otwierali jak ryba Oczy miał zamknięte, wreszcie tato uspokoił się Westchnął, otworzył oczy, uśmiechnął się blado Wyciągnął do mnie rękę, przypadłem do niej zamieniony w maleńki znak zapytania Chciałem mu pomóc, ale nie widziałem jak, dygotałem, cały podskraplał mi się nad górną wargą Zaśpiewałbyś mi, Jurciu, coś ładnego, powiedział po chwili milczenia Pobiegłem po gitarkę, przysiadłem na zydelku, zacząłem śpiewać to, co ostatnio słyszałem przez słuchawki w radiu, co mi się tak strasznie podobało w mogi ciemnej śpisz na wieki. Jurciu, przerwał mi ojciec, ja jeszcze nie umarłem. Ale to ładne, powiedziałem z przekonaniem. A to prawda, uśmiechnął się tato, już nie tak blada To śpiewaj dalej. Śpiewałem dalej. Tato uśmiechał się cały czas. A, fajno było. Bodajże tego samego roku zapamiętałem jeszcze jedno wydarzenie. Dostałem od ojca lanie. Pierwsze i ostatnie. Zlapał mnie na kłamstwie. Myślałem, że się spalę. Będzie to mnie bolało bardziej niż ciebie, rzekł. Nie wierzyłem, bolał tak, że... Żeby... O Jezu. myślałem, że się rozbeczę. I rozbeczałem się. Ale nie podczas lania, potem w ubikacji na ganku. Jak można? Zadawałem sobie pytanie, szlukając jak dziecko. Miałem już wtedy sześć lat. Jak można tak bić własnego syna, jeśli się go kocha? No. I dziś sobie na to pytanie odpowiadam. Nie można, trzeba. Jeśli się kocha, to trzeba karać tak, by dziecko pamiętało po sześćdziesięciu latach. I dziś wierzę, że ojca bolalo to bardziej niż mnie. Nigdy mu więcej nie klamałem. Przekonany jestem, że człowiek, jeśli nie ma drugiego człowieka, któremu może powiedzieć, całą prawdę przegrywa życie. Prawda? No a reszta to już na początku drugiej taśmy. A ja się napiję chrybatki i Państwu życzę smacznego.